Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu komiksowego Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną dzisiaj Hubert, kto by się spodziewał, jak prawie zawsze na przeglądzie komiksowym Cześć go nie zawsze, nawet nie no nie zawsze, nie zawsze, już tutaj sobie nie wlewaj aż tak dużo to nie nagrywasz słuchaj mi, mnie mój drogi kolego o czym dzisiaj będziemy rozmawiać bo będziemy mieli e, trzy tematy, w tym dwa komiksy i jedna można powiedzieć taka już seria to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać w pierwszej kolejności będziemy rozmawiać o komiksach Giant Poleca a dokładnie o trzech historiach czyli What If? I tam jest postać już jakiegoś tak. bohatera z tego. What If? To jest Na taka seria... What If Mini become Captain Marvel? Tak, bo to jest seria What If, która łączy uniwersum kaczek z uniwersum Marvela. I my no tak. opowiadamy ile tych komiksów jest, ile tych historii się już ukazało. I dzisiaj omówimy dla Was pierwsze trzy, czyli, czyli What If... Donald Duck become Wolverine. What if mini become Captain Marvel i what if Donald Duck become Thor? Tak, czyli będziemy mieli T Tora, Captain Marvel i Wolverine'a. Później? I, e, później będzie klub smutnych duchów 4. Później będzie Spider-Man Must Have no i co w sumie. Tak, mafia, i to no. jest po prostu to jest ten pierwszy Idź. ton z kolekcji tej nowej komiksowej. No i to taki nam wyjdzie trochę no. z klamra super bohaterska. No i zaczynając od. od kaczek. kaczek. zanim zaczniemy o kaczkach, to ja muszę ci powiedzieć, bo pewnie kiedy, już, kiedy ten komiks, kiedy ten podcast wyjdzie, to już pewnie będą dwa kolejne, bo jest jeden wyszedł. Mhm. Ale nie wiem, wtedy, kiedy wychodzi piąty tom tej jakby miniserii. W grudniu. w grudniu, A, w grudniu. I to jest, to jest właśnie, ja wprowadzę tutaj e, może was wszystkich, e, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. A, jest tak, że to jest e, cała seria komiksowa. Do tej pory w Polsce, tak jak rozmaw będziemy rozmawiać tutaj z Hubertem, e, ukazały się tomy z Wolwerinem z Thorem, z Kapitan Marvel. I z Fantastyczną i... Czwórką, tak. którego jeszcze sobie nie kupiliście. Tak, i z Fantastyczną Czwórką. Natomiast w przyszłym roku będą jeszcze Trzy historie. A nie, przepraszam, w tym roku jeszcze będzie jedna, bo będzie jeszcze Avengers. No i tak jak w mówię, grudniu. później będzie Iron Man i Spider-Man. Tak, i to co jest. W też... będzie Goofy Become What If Goofy Become Wolverine? Nie. E, Spider -Man. Become Spider-Man i What If Donald Duck Become Iron Man. Tak, no i to jest seria, która, tak jak mówimy, łączy. Albo, z tego co mi się wydaje, będzie What If. Mickey and Friends Become Avengers i Become też no, będzie... Oni będą mieć też z tym, z Fantastyczną czwórką, który ten Tomil wyszedł, a z Avengersami no z Avengersami wie jak to, to powiedział, będzie w grudniu. Tak, no i teraz tak jak rozmawiamy, to jest seria, która opowiada o takich alternatywnych historyjkach, które łączą kaczki z uniwersum Malvera. Malvera. Ma ma no. Marvela, tak, dziękuję Ci bardzo. No i drogi kolego, my przeczytaliśmy na ten moment trzy. Pierwsza jest o Wolwerinie i jak Ci się podobała ta historia? O czym ona opowiada tak naprawdę? Pokrótce w, w założeniu... Powiem tak, mi się szczerze średnio powiedziała, bo... Podobała, jest, tak? Podobała, bo tu było jak bardzo dużo nawiązań. Tak, no to Hubert pije do tego, że te historie są różne, ale akurat ta historia... Z Wolverinem miała z Wolverine pewna nawiązań. Tak, to jest w zasadzie wariacja na temat Old Man Logana, gdzie Miki jako hołkaj, pojawia się w progach staruszka Wolwerina, którym tutaj jest Kaczor Donald, aby go z, z jakby namówić Mówić na to, żeby podjął walkę z Piotrusiem, ale ta ilość nawiązań, o których Hubert mówi, to jest coś, co właśnie wylewa się z tego komiksu. Mamy nawiązanie do Old Man Logana, mamy sceny, gdzie mamy Donalda w hełmie z Weapon X, mamy później odtworzenie pierwszego spotkania Wolverina z Hulkiem, mamy właśnie kilka scen, także wprost z Wolwerinem Mamy całą rozkładówkę, gdzie widzimy Donalda w różnych wersjach wolwerinowskich, w żółtym kostiumie, w czarnym kostiumie. W kostiumie, w, kostiumie, e, tak, w, tak, w, w żółtym kostiumie. Ta, Także z, różny, z różnych epok. I widzimy I, też Donalda jako wolwerina z Hulkiem. Tak, Wolfie. tak, do, dokładnie tak. E, I tych nawiązań jest bardzo, bardzo dużo, czyli to, to jest wiecie, to jest taki komiks, który powiedziałbym jest teoretycznie dla Gra fanów i bardzo. Marvela i kaczek, kaczek ale, ale właśnie tak jak mówisz. Kaczek. No mniej kaczek, bo y, z perspektywy czytelnika takiego akty, czyli kaczkowego, to mówisz, że ta historia była mniej interesująca, tak? No mniej, bo strzela była bardzo krótka. On, no znaczy, one wszystkie są krótkie, nie? No tak, no ale to była jedną z krótszych, bo tutaj, naj, najduj, tutaj tej walki z tym Piotrusiem są trzy strony. Tak, no bo to, jest, bo to jest właśnie tak, że... A jest 7. Tak, no bo to jest właśnie tak, że cała ta historia ona ma tam koło 25 stron, bo to jest jeden tak naprawdę zeszycik, ale tak jak mówi Hubert tutaj tej akcji jest dużo mniej, bo tak naprawdę akcja to jest sama końcówka, o, a... Przypomniało mi się coś, mhm. z Marvela jest można tak powiedzieć, że to jest z Marvela jest jeszcze 10% nieskończoności. No tak, no o, ty, o, o tym komiksie już kiedyś opowiadaliśmy. No tak, ale... No... Przydałoby się wspomnieć jeszcze I tak jak Hubert mówi, no tutaj jest bardzo dużo Nawiązań, ale tej akcji jest mniej Więc no ja się tutaj z nim zgadzam Że to jest komiks bardziej dla Fanów Marvela Którzy będą, którzy też właśnie trochę Znają tych historii z Wolverinem I będą w stanie te smaczki wyłapać Drugim komiksem z tej serii Była, była Kapitan Marvel Tak i tutaj kolejności. co jest? Mini, tak? Tak, jest mini, Kapitan mini, Marvel. mini To jest na końcu komiksu i co ciekawe, tylko Wolverine ma na okładce do, yy, what if, tak. a pozostałe to jest nie koniec wakacji i uwaga, uwaga kaczka. kaczka. Tak, także to też musicie uważać, jeżeli byście szukali tych komiksów, to, to po okładce tak, ich nie, nie, poznacie. Nie, nie poznacie, musicie wiedzieć właśnie w którym tomie e, giganta poleca te komiksy są. E, no i ta historia z mini, e, jak ty Hubert ją oceniasz? Ona mi się chyba podobała najbardziej, albo ten cole. Dobra, to powiedz mi, co Ci się w niej podobało? Bo to jest w zasadzie taka alternatywna geneza tego, jak Miss Marvel nabyła swoje moce, nie? No, i szczerze mi się podobała, nie wiem, bo to jest w sumie w prawie wszystkich Marvelowych, mhm. tylko z kreskami, bo to chyba jest ten sam rysownik, są, jest ta sama kreska. Tak. Prawie tak. identyczna i ta kreska jest mega fajna. Mi się bardzo podoba, nie, nie wiem, czy jak tobie. Tak, no i kreska jest fajna, kolory są też fajne i tak jak mówimy tutaj, to jest taka alternatywna historia o tym, jak mini nabywa moce z Marvel i trochę ja się śmiałem w duchu, że to jest też połączone jakby ze Spider-Manem albo z Supermanem, bo mini jest tutaj dziennikarką, nie? Czyli się tak. kojarzy trochę ze Spider-Manem, właśnie. Mi się bardziej z Supermanem. Albo z Supermanem. Sama... Ja Spider-Man się ja kojarzę jako wróg publiczny numer jeden. A powiedz mi, mówisz, że sama historia fajna, tak? Bawiła tak. Cię i Cię intrygo, intrygowała, Ona tak? ma akurat mniej nawiązań. Tak, ma mniej nawiązań, to jest akurat tutaj jedna duża akcja, bo jest mini chyba... walczy z kim? To jest skorpion chyba. Tak, ze skorpionem właśnie w, tej, w tym uniwersum kaczek, a później pomaga jeszcze w pewien sposób zniszczyć robota, który atakuje skarbiec Mac kwacza No a ostatnia z tych historii to jest... Yes. What if Donald Duck become to no i tutaj też to jest alter, al, alternatywna historia e, o tym jak e, Donald stał się torem i to stał się na chwilę e, tak naprawdę. To. Tutaj o czym jest ta historyjka powiedz? o tym, że oni spotykają i jadą do, na wakacje i spotykają statek kosmiczny. Tak, do Norwegii jadą, na, żeby prowadzić wykopaliska i znaleźć jakieś e, przedmioty po wikingach, a nagle się okazuje, że tu lądują jacyś dziwni kosmici, którzy chcą zamienić wszystko w kamień i Donald, który podnosi dziwną laskę, która zamienia się w Mjolnira, będzie musiał uratować dzień. Ty mówisz, że tych nawiązań tutaj za dużo nie ma, ale trochę jest, bo ja tu widzę i nawiązania wizualne do komiksów z Storem, których dużo czytałem, wizualny, i na przykład tak, pojawia wizualny. się w którymś momencie jest też całkiem zabawny żart z takim wielkim robotem, którego nasi kosmici powołują. No to jest takie odniesienie do tego Destroyera. Pamiętasz zresztą w to, że był też ten wielki taki robot. Pamiętasz go w filmie? No tak był. No, no to, to jest właśnie nawiązanie według mnie e, też do tego robota i tu jest mówię całkiem fajny żart z, z tym, że robotem. No i jak, jak Ci się podobała ta historyjka powiedz mi? Dobrze. No, Myślę jeszcze, że nawet bardzo bym powiedział. Tak, o to jest fajna. Ja się zgadzam z Hubertem, że to jest bardzo sympatyczna opowiastka. Ona jest chyba najbardziej humorystyczna z tych trzech. Co, co tak. Ty byś powiedział? Na przykład tu jest yy, jak on spotyka tego robota, to mówi kwa typowy, jestem bohaterem i jeden dzień i od razu spotkam największego robota na świecie. Tak. Tutaj no yy, mówię, jest dużo tego humoru, fajnie jest ta opowieść narysowana yy, to. I ty... jest ta sama kreska dalej. Ta, no to no. Jest podobna, yy, to ta jest akurat trochę inna od tamtych dwóch. Bo ta jest bardziej podobna dla mnie jak do ocentówki nieskończoności. E, ale to, to cię zaskoczę, bo rysownice są inne, bo tu jest jakoś Ricardo Secchi, a w tamtej był inny, ale scenarzysta jest ten sam. Ale to Tam. te trzy historyjki jakbyś ty ocenił? Ogólnie około 8, 9 na 10. I która jest twoja ulubiona, czyli mini, czy to? Mini, tor? mini, mini. Mini, później Tori, na końcu Wolverine. Tak. E, tu jeszcze tak, zanim ja ocenię, to ja też sobie jeszcze tak uświadomiłem, że to co mówisz, że rysunki są podobne, to też jest kwestia kolorów, bo jest bardzo specyficzna kolorystyka. Tutaj jest taka jakby kreskówkowa, znaczy nie wiem, taka bajkowa jakby. Tak, no i to jest taka kolorystyka jak A w, w starszych tym jest tych taka komiksach z Donaldem. Komiksowa, taka... tak. No, taka eee. Kabila, kadrę... jaką chęć. Ja tę te, ja te historię bym chyba oceniał dosyć równo, mi się chyba najbardziej tor podobał. Eee, także ogólnie jesteśmy, tak jak słyszycie, zadowoleni. I co jest ważne, to też jeżeli Was zaintrygowało to i nie chcecie na przykład szukać po różnych tomach giganta e, tych komiksów, to Bo w przyszłym zapis... roku. Marvel ma je wydać w tomie zbiorczym tak no jak tak. pamiętasz rozmawialiśmy no, o 10 Centówce. ja bym wolał mieć tutok tutaj, że w sensie w jednym to, znaczy... osobno tomy bo to też jest, one tworzą taki jakby obrazek wszystkie tomy no to jest dla kolekcjonerów, ci no chodzi, że tak? jak zbierasz te poszczególne tomy no, no tak? To tak, a co, co ciekawe nie, poza tomami Marvela to tam trzeba dozbierać sobie dwa tomy, trzy tomy przepraszam nie z Marvela. A tamte też są takie związane z bohaterami No też. ale to, to jest z, zakładamy, jakoś. że pewnie Marvel to wyda tak jak wydał dziesięciocentówkę nieskończoności też w pojedynczym albumie, czyli pewnie sztywna oprawa, większy trochę no. format, pamiętasz jak w bibliotece widzieliśmy, o, nie dziesięciocentówkę. Razę cztery cena. No i razy cztery cena, pewnie, pewnie tak będzie. No ale nie mniej, jeżeli lubicie Marvela i lubicie kaczki, to to jest całkiem sympatyczna ciekawostka. Dobra, to po, po porcji super bohatersztyzny wracamy do... po no, porcji depresji. No, trochę tak, mimo że Hubert się śmieje, to tak jest. Klub Smutnych Duchów, tom czwarty. O tom, tomie pierwszym opowiadaliśmy w jednym przeglądzie komiksowym. O tomie później... drugim i trzecim tak, w drugim. Tak, a teraz bierzemy na warsztat tom czwarty. Hubert co, o czym opowiada ten tom? O tym, że duchy na jednym z takich spotkań z... W... Dokładnie ta, nie pamiętam jak ona się nazywa Skarpetka? O skarpetka no, tworzy takie pudełko jakby, do którego zgubione duszki mogą wrzucać karteczki Karteczki z takimi z pomysłami, problemami. z problemami, tak no. którymi klub może się zająć jednym z, jednym z problemów, teraz dostaję karteczkę z napisem, że posłam na stu, poszedłem na studia mhm. I y, nie małem friends. Tak, nie mam żadnych przyjaciół. No i oni postanawiają, y, y, co wykombinować, żeby się zintegrować w klubie y, duchów? Y tak, no i cały ten tom tak naprawdę kręci się wokół tego biwaku, spotkania klubu no i też trochę stysji pomiędzy naszą główną trójką, czyli SD Skarpetką i Ru, czyli tą ale trójką bohaterów i bohaterek albo, ale bardziej e, SD i Skarpetką tak, I to, czyli to, to jest ta główna ekipa, którą w tym, w tym tomie od pierwszego do trzeciego poznaliśmy no bo oni się zastanawiają jak rozwiązać tę sprawę, czy oni powinni e, otwarcie zapytać kogoś kto potrzebuje pomocy czy nie i wymyślałem ostatecznie ten biwak i powiedz mi jak ci się podobał ten czwarty tom tej historii trzyma poziom? E, tak trzyma i to najlepsze jest to że tam jest ten Benji, Benji czyli ten który śpiewał którym pomógł w poprzednim tomie tak, żaba, żaba, żaba. tak śpiewa znowu e, i e, mówisz że trzyma tą e, znaczy trzyma poziom ta historia tak cały tak, czas trzyma trzyma no dobra, to powiedz mi jak, jak oceniasz w ogóle na tle tych poszczególnych tomów? To, to jest wyże, wzwyżka formy, drugi, czy ten sam poziom? Drugi najlepszy. Drugi A, najlepszy, nie, tak? Albo trzeci, nie wiem. Pod, ogólnie dla mnie nie, nie, nie, nie, dla mnie... nie wartościujesz, bo ci się podoba ta seria. No po ogólnie prostu, tak. fajna seria. Tak, no ja, ja się tu z Hubertem zgadzam. Ta seria w sumie trzyma poziom. Nie, nie poziom. da się wybrać najlepszego tomu, bo wszystkie tak naprawdę są podobne. Tak, one są podobne, jest ta sama kreska, jest też ta sama Te... tematyka. Ten Nie, bo... sam rysownik, ta sama. Rysowniczka, tak? Bo to rysowniczka. Ta li y, Meddings. I jeszcze ten sam y, autor. Bo Nie, sama... no też, no to jest ona dokładnie. Natomiast y, jakby y, to podejście do y, problemów właśnie z jakimś niedostosowaniem, braku przyjaciół, depresją, ono jest niezmienne, bo też y, tak jak w tych poprzednich, Tomasz, na końcu co mamy? Yy, na... Jak to e, numery pomocy. Tak, jakieś przydatne linki właśnie dla osób, które szukają pomocy, bo nie wiem, borykają się z jakimiś problemami psychicznymi, e, czy z depresją. Czyli to co, jednym słowem e, e, mamy naprawdę udaną serię, która z jednej strony łączy po, ten po humor. mówiąc, w przypadku bardzo fajną serię, bo pamiętam ten dzień, mhm. nie wiedziałem co wziąć, patrzę na komiks, w bibliotece tak, mówisz. No tak, wpatrzcie tak, mm -hmm. na komik z bibliotece, zobacz, spoko okładka weźme, przy, i przeczytaj ją w fałcie jak jechaliśmy z biblioteki do chaty, bo było wtedy bardzo duże kolki, z tego Tak, no i, i to.. Ty się dziwiłeś, pytaszcie mnie, na które jesteś tego stanie, ja mam takie 170 na dziwne, a ty <grym> Na której? No tak, tak, no bo to jest taka seria, którą błyskawicznie się czyta. I fajnie czyta Ale ona, się. ona właśnie łączy poważną tematykę e, tych Bez... chorób psychicznych i depresji z, hmm. ze sporą dozą fajnego humoru. No i jest taką ciepłą też opowieścią, nie? No tak. Dobra, I to. Się... No i to w sumie wszystko. Tak. A jak oceniasz? Ile na 10? Ile na 10? E, ale y, klub smutnych duchów? O, klub smutnych ja duchów. to nie oceniam do 10, bo nie lubię, tak, a ty jak oceniasz? E... Bo ty lubisz takie oceny. No dobra, ogólnie 8,5 na 10, a cała seria 9. Super. No dobra, no to przejdźmy sobie do ostatniego komiksu, który, który dzisiaj mamy. Tak pamiętam. E, ale to nie będziemy wchodzić w szczegóły no spokojnie. Tak. To, to co trzymamy w ręce to jest. Must have Spider-Man, czyli tak naprawdę nowa seria, którą. Ludzie myślą, że jest fajna i tania, bo kupują pierwszy tą za 20 zł, przy czym zamawiałem pennmajaty, nie patrząc na cenę, bo mi przychodzi 100 miesięcznie za dwa komiksy. Tak? No, nawet chyba więcej, no nie, tak, to jest Tak, e, przynajmniej nie przychodzi tak jak z maluchami, że... Jest po 5 dych za jednego malucha po sześć No to jest miesiąc. taka specyfika tych, tychże serii. My kupiliśmy sobie, czy ty sobie kupiłeś tę jedynkę, bo cię zaintrygował, że mamy tutaj Petera Parkera i Milesa Moralesa na okładce to jest ten pierwszy numer za scenariusz odpowiada tutaj Brian Michael Bendis a ja za rysunki Sara Piccelli i to jest pięć zeszytów taki właśnie historii, która przyjemnych, wyjątkowo jak na Tak, bardzo, bardzo przyjemnych, w których się spotyka I Peter kluczki, Parker z Marsem Moralesem ale zanim przejdziemy do tego to powiedz mi, to co cię skusiło to też były dodatki, nie? Tak, bo był obrazek pla i plakat tak był plakat i taki Obrak. tekturkowy obrazek dodawany do tego i no mamy standardowe takie wydanie kolekcyjne, czyli co? Twarda oprawa, kredowy papier, mamy trochę dodatków, bo tam jest na końcu e, opisane co nieco tak. z, o misterii, My. o Spidermanie, e, o tym co doprowadziło do tej historii albumach. i mamy zapowiedź kolejnych albumów i chciałbym też coś powiedzieć, bo ja, no. to jest mój ulubiony typ komiksu, bo to są komiksy, które są nie, nie ma tak, że są jakby krótkie dymki najczęściej, nie ma tak, że nagle losowo, czy to. Że ściany tekstu takie w komiksie się pojawiają, tak? No, że są to bardzo krótkie, jakie są po jeden dymek, na, to może być nawet, czy... 350 stron, byleby było było krótkie, te dymki. A nie, bo ja nie lubię, jak to w Star Warsach potrafi być dymka na całą no, stronę. No, no, w sensie, że masz bardzo dużo tekstu, tak. No, ty, no i fabularnie. Nie po, to, nie po to się czyta komik, żeby czytać go jak książkę, bo jak jest dymek na całą stronę, to go później czytasz, czytasz, czytasz, czytasz i czytać nie możesz. i Fabularnie to jest e, króciutka historia, w której e, Peter Parker z tego podstawowego uniwersytetu. Marvela przenosi się do Uniwersum Ultimates czyli tego świata który gdzieś tam inspirowa inspirował później filmowo Uniwersum Marvela i spotyka się z Majsem Morale Moralesem i co chciałeś powiedzieć? E, nie mogę jakby nie wiem czemu nie może mi wyjść z głowy, to, że pamiętam jak w filmie, bo to zapłacili jakiemuś dzieciakowi za to żeby w filmie zbyła jego budowla bo zbudował ulicę Tom. Pamiętasz? A to mówisz, że w tym animowanym no, w Spidermanie. manie tak. było tak, tak. Z Lego. Tak, ale to, to y, nie, nie schodźmy z tematu. No i to jest w zasadzie prosta opowieść, gdzie właśnie Mysterio przerzuca Petera Parkera do świata Ultimates. No to i mamy... Tak, mamy przez przypadek i mamy spotkanie y, Petera Parkera z Milesem Moralesem, mamy z... spotkanie z Gwen Stacy i, i ciocią które, May. Które na początku zaczyna im go bić. Tak, no bo w tym świecie Ultimates y, y, z Pider-Man już nie żyje, Peter Parker już nie żyje, no i one myślą, że ktoś się z nimi najgrywa. No i powiedz mi, jak ty oceniłeś tę historię? Podobała ci się ta opowieść? A, no spog, my akurat się szybko, ja myślę, mi była fajniejsza. Mam jeszcze Green Lantern, ale szczerze... Aha, to DC były. No tak, DC. A ty nie skończyłeś tego Green Lanterna? Nie, nie ale szczerze, się? bo mi się w ogóle nie podoba, jak to... No dobra, to na razie o Zielonej Latarni nie będziemy mówić, a mówisz, że ta historia, zadowolony byłeś po lekturze, tak? No tak. No i ja wam powiem też, że bardzo przyjemnie mi się tą, ją czytało. To, co Hubert mówi, że tutaj są szybkie dymki, to jest kwestia tego, że mamy dwóch Spider-Manów, czyli mamy postać, która operuje dużą ilością humoru i żartów i one-linerów, a tutaj mamy tak naprawdę dwie postaci, które operują dużą ilością żartów i one-linerów. No i to się bardzo szybko i bardzo przyjemnie czyta, kiedy oni się wymieniają tymi wcipami wymieniałem się żartami e, próbują się ograć e, bardzo sympatyczna opowieść bardzo sympatyczna kreska e, nieskomplikowana e, ta historia też, no żeby właśnie końcu się końcu trochę tym pobawić też. A w dodatkach jest mamy fajne. właśnie jeszcze między innymi szkice. szkice. Yy, natomiast yy, tak jak ta historia jest fajna, to w sumie my się nie skupisziliśmy ostatecznie nie? na kupowanie tej serii, tej Must have. No wiem, ja tak ja jak jak mówisz... jeszcze długi trzeci Tom, ale ty już powiedziałeś nie. No. No bo tak bo długi mówisz... trzeci Tom są jeszcze w promocji chyba tak, one nie. są jeszcze chyba w promocji tam... i one były bo w, ja, ci, ja chciałem, bo w trzecim tomie z Wolverine jest jakiś album kolekcjonerski tak, w te kolejne tomy to jest Deadpool zabija uniwersum Marvela i Wolverine wciąż żywy teraz to już na rynku jest chyba z siedem tych tomów no, ale no tak jak nawet, mówię, więcej, my nie, żeśmy może być nawet więcej może być nawet więcej my żeśmy się ostatecznie nie skusili, no bo tak jak Hubert mówi w sumie te, ta standardowa cena to już nie jest najtańszy komiks, komiks? Nie, także, no, to, to, to w sumie ciężko, żeby to się nie, na to skusić. E, no ale co? Z tego, z tego tytułu, z, z tego albumu Najbardziej jesteś... się opłaca niż Maluchy. No, ale te, te, z tego komiksu jesteś zadowolony, tak. rozumiem. No, czyli tak jak z, słyszycie, e, ogólnie tutaj mamy przegląd komiksowy, z którego jesteśmy zadowoleni, na koniec musisz walnąć ocenę standardowo swoją od 1 do 10. Jak no, Spiderman oceniasz? No, ja mówię od nie 1 do 5. Tak. Nie, ale ty. Jak oceniasz? Dziewięć, a teraz ty od jeden do pięciu gwiazdek Nie, no ja uważam, że pięć To jest bardzo fajny komiks, bardzo sympatyczna Jeśli Rzecz, którą, którą można też autonomicznie przeczytać, jeżeli lubicie historię z pajęczakiem, Nie to tutaj Bendis naprawdę um, fajnie to rozpisał i mega, mega przyjemny i sympatyczny komiks To co Kubert, kończymy na dzisiaj? Tak Dobra, to piąteczka? Pa! i słyszymy się wkrótce przy jakiejś kolejnej okazji na przykład e, podcaście o książce Ucieczka z Walon, na który za was zapraszam jeszcze pewnie nie wszedł, ale niedługo wyjdzie tak, wrócimy, wrócimy do Star Warsów cześć you it, man, game over man It's game over